Poświęcenie Bergolio z innymi aniołowi prawdy. Studia Slavica et hazarika von Stefan Kosiewski. Zarys estetyki Hazarów. Znieweczona rzeczywistość. Fascynacja obłędem. Pandemia psychozy. odżydzanie. Czytanie czytaniu dzisiejszym nazistowski polityk tzw. Polski po Magdalence, marszałek Senatu RP, Profesor Tomasz, Tomasz Grocki podjudził Ukraińców do obrzydliwej nienawiści, nazywając prezydenta Rosji Hitlerem XXI stulecia. W kolejnej części Aleksander Wiktorowicz-Kaszański, tekst z 2005 roku, Sfery dominacji zachodnioeuropejskiego typu świadomości na Ukrainie w trzecim. W dużym fragmencie Tadeusz Kruczkowski, Grodno 2009, Antypolska Polityka Wschodnia, RP. I w części czwartej Holocaust Industria, Adler Frankfurt 2022, von Stefan Kosiewski. Szczęść Boże Państwu! Po poświęceniu w piątek 25 marca Anno Domini 2022 przez Bergoglio, Kościoła i całej ludzkości, a zwłaszcza Rosji i Ukrainy, niepokalanemu sercu Maryi, wysoce kontrowersyjnej czynności Eo ipso, pomysłowi nieoczekiwanemu. <śmiech> pośród prawdziwych Polaków i katolików. Po niewykonaniu tego polecenia Matki Bożej Fatimskiej przez robiącego za zastępcę Chrystusa na ziemi Karola Wojtyłę z Wadowic, obwołanego świętym przez naprawiającego karygodne błędy i pokutującego za grzechy Wojtyły, wołające o pomstę do nieba, Bergoglio, Sanctissimus Subito. Winien jeszcze tylko jednoznacznie potępić Żydomasonerię i Żydopederastów, pedofilii pedałów, filopedofilską, drogę synodalną, episkopatu Niemiec, etc. A żeby z godnością móc podać się do dymisji Prosede Vacante. Ze względu na raka odbytu, i przejść na emeryturę przed odejściem, koniec końców, na łono Abrahama. Szalom, szalom. Drogi panie Papst, a może her Jagowski wyemigrował po wojnie do Palestyny i jego grup znajduje się w dzisiejszym Izraelu? Jeśli nie umiał pan w Polsce znaleźć jego śladów jako honorowy mieszkaniec Olkusza, Wadlerwerke zarabiał dziennie od 4 do 6 Reichsmark, jak zaświadczył żydowski oszust i fałszerz historii z USA, Ernst Kaiser, the Holocaust Industry, stwierdzając w jednym miejscu, że więźniowie byli dostarczeni przez SS do pracy w takich zakładach jak Wadlerwerke za odpłatnością od 4 do 6 marek za dniówkę. Po potrąceniu 80 Fenigów dziennie za czynsz i wyżywienie. Przytoczę. Die Hüftlinge wurden für 4-6 Reichsmark, abzüglich 0,80 Reichsmark, Verpflegungskosten von der SS zur Verfügung gestellt. Koniec przytoczenia. A w drugim miejscu tego samego wydawnictwa stricte politycznego Holocaust Industry, L.A.G.G., zaprzeczając samemu sobie, stwierdził żydowski geszewciarz kłamliwie, że zakwaterowani i wyżywieni pracownicy Adlerwerke byli głodni. Tylko w tym celu podłożył sobie samemu nogę, żeby zgrana banda nieuczciwych osób Miała podstawę 1995 roku do próby wyłudzenia przez niegodne żydostwo LAGG, Klub Voltaire z innymi, od Dresner Bank wielomilionowego oczka do odszkodowania przepraszam, za pracę Polaków i Katolików dla przemysłu zbrojeniowego hitlerowskiej rzeszy narodowo-socjalistycznej. W tym celu dokonali zbrodniczego przejęcia zbiorowego grobu 528 polskich ofiar wojny, polnisze Kriegsgraba, zawłaszczyło sobie żydostwo Holokaust Industry Frankfurt mogiłem polskich obywateli. Ażeby żydowskiego pochodzenia nad Burmistrz Feldman, oskarżony przez prokuraturę ostatnio o korupcję, mógł dorzucić do tego obrzydliwego geszeftu, z budżetu miasta Frankfurt nad Menem, kasę i dofinansowanie 110 tysięcy euro z budżetu federalnego na etaty dla żydowskiego pochodzenia etnicznego ludzi zatrudnionych w Izbie Pamięci Adlerwerke do antypolskiego przerabiania pamięci historycznej. Odczytajmy nazwiska ze strony... Förderverein für die Einrichtung einer Gedenk- und Bildungsstätte KZ Katzbach in den Adlerwerken und zur Zwangsarbeit in Frankfurt am Main. Gründungsmitglieder Dr. Renate Wolter-Brandecker Herbert Bauch Kai Oliver Tiffany Svenja Keim, Ansgar Dietmar Winfried Becker, Sebastian Daudin, Joachim Brenner, Peter Christian Walter, Andreas Dickerborn, Dickerbaum, Przepraszam, Horst Koch Panzer, Panzner, Stefanie Grochs. Vorstand, Horst Koch Panzer, Panzner Elke Zautner, Andreas Dickerbom Svenja Keim, Michael Weber. Polskie groby w RFM, Polnische Kriegsgräber, Gewann E. numer 157, ukradzione Polakom przez żydomasońskich geszefciarzy trockistowskich. Polskie mogiły wojenne policze Kriegsgraba, Gwan E numer 157, a w tym Hauptfriedhof in Frankfurt am Main. Drzewo pokoju w Kijowie na Ukrainie, teren byłego obozu dla niemieckich jeńców wojennych został w latach 50. przekształcony w Park. W czasie II wojny światowej na terenie Alboretum Main Taunus przez dziesięciolecia znajdowało się lotnisko, a następnie amerykańska baza wojskowa i obóz dla niemieckich jeńców wojennych. Jeden z Niemców ocalałych z niewoli w Kijowie podniósł kasztan w ukraińskim parku w 1999 roku. Z niego wyrosło to drzewo, które stoi tutaj, patrz, fotografia, w arboretum, gdzie obok siebie spokojnie stoją drzewa z całego świata. Świadczy o tym, że wrogość między narodami można przezwyciężyć. 7 maja 2005 roku. Arboretum. <śmiech> Abor, łacińskie drzewo, na obszarze 76 hektarów, około 150 boisk piłkarskich, rośnie około 600 różnych drzew i krzewów z całego świata, posadzonych u podnóża gór Taunus w towarzystwie typowym dla ich pochodzenia geograficznego. Dla ludzi odwiedzających Aboretum, Mańtanus na granicy Frankfurtu nad Menem jest ono korytarzem humanistycznym. Pozdrowień, guten tag, hallo, guten abend, ludzi różnego pochodzenia etnicznego. kryterium obiektywne. W przypisie pierwszym w lotach na kasę. Polskiego Związku Narciarskiego. Sonet z cyklu Sonety Hazarskie. Von Stefan Kusiewski. Studia Sławika, et Hazarika. rzeczywistość. Fascynacja obłędem. Pijawka subiektywnie uważa się za Polaka. Jednakże obiektywnie prawda jest taka, że każdy koń widzi bez... Klapek na oczach, jak wóz spracowany I sznaga, przewałka tu jest grana Tajner to tajniak, widzisz Działacz PSL-u, z Katowic, sklepikarz A małyż to Klein, po żydowsku Czeski film, nasrali i podmyli się W planicy, 27 marca 2022. Dla jasności w przypisie drugim. Działacze sortu Jacka Dębskiego ku chwale układu magdalenkowego. Był to pamflet. Sony z cyklu Nie wiadomo, kto napisał dla prezydenta Bidena prowokacyjne przemówienie wygłoszone w Polsce i kto podpuścił brzydko starca dostojnego, aby prezydenta Federacji Rosyjskiej nazwać rzeźnikiem, szechtem po żydowsku, jako ojciec Michnika, zbiegły do Związku Sowieckiego z okupowanej przez Hitlera Polski po 17 września 1939. Rzeźnikow robi obecnie za ministra wojny. Ukrainy. Ale nie odchodząc od tematu należy wspomnieć, iż dla prezydenta Trumpa demagogiczne przemówienie do wygłoszenia w Polsce napisał odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego wcześniej Żydowin Marek Chodakiewicz. Jeszcze przed zatrudnieniem tego ostatniego do robienia za tak zwanego eksperta w tak zwanej prywatnej CIA. Żydowskiej firmie prywatnej Stratford w USA, Friedmana. Po ubeckich kodach wrzuconych dla kumatych domowy Bajdena, żydoubecki europoseł Cimoszewicz, TW Dawid Goldstein, wykapował, że pójdzie siedzieć za przejechanie staruszki na pasach w Suwałkach. Po odebraniu zezowatemu ślepcowi immunitetu, zanim zdąży wskazać cechy stylistyczne, purymowa wesołkowatość, próżność przygłupa, kabotynizm, dudyzm, niepowściągliwość oligofreniczna, zarozumiałość podobne kompromitującego tekstu odczytanego przez Bidena z dwóch szklanych tarczy, ciemnych ekranów, ustawionych po obu stronach mównicy, na cienkich nogach statywów wskazujących na wspomniany krąg piśmiennictwa Stratfor, którego kłamstwa mają krótkie nóżki, jak zwykle, genetycznie u Kaczuskich. I tutaj przechodzimy do wideo zamieszczonego przez Bild Zeitung, Bilde to wideo będą sobie musieli panowie Rzeźnikow i Żeleński na Ukrainie obejrzeć. Ono pokazuje strzelanie w nogi do leżących na ziemi dziesięciu jeńców wojennych. Zbrodnię wojenną. Żeby ustalić, czy mówiący ukraińskim dialektem języka rosyjskiego Zbrodniarze wojenni należą do regularnej armii nazistowskiej Ukrainy, rządzonej przez faszystów, czy tylko do banderowskich ugrupowań? A może to jest fake news? Gebelsowskiej propagandy majdanistów, i okaże się, że to piz tylko zachęca dziennikarz gazety Bill Zeitung w tłumaczeniu ad hoc, dokonanym na kolanie. Zachęca do obejrzenia wideo przez niektórych panów na Ukrainie. Czy odznaczony przez Lecha Kaczyńskiego Marek Chodakiewicz z USA źle skroił przemówienie dla Donalda Trumpa 7 2017 magazyn europejski SOWA. PDF tu adres kliknij wysłuchaj oba. Marszałek Senatu. Profesor Tomasz Grocki do Rady Najwyższej Ukrainy. Wideo zawieszone przez Senat RP. Nazistowski polityk tzw. Polski po Magdalence. Marszałek kryptosjonistycznego Senatu RP. Profesor Tomasz Grocki podjudził na Hama Ukraińców do obrzydliwej nienawiści, nazywając prezydenta Federacji Rosyjskiej Hitlerem XXI stulecia. Co jest rzecz jasna tak zwaną lekką przesadą. Innymi słowy mówiąc, o i poetycką, ewidentnym trywializowaniem pojęcia holokaust pośrednio zatem z punktu widzenia językoznawstwa oraz rodziny wyrazów, także i holokaust Industrii. Zatem winien złoczyńcy semiotycznemu zwrócić niezwłocznie uwagę eks-katedra rabin Levi Reitzes, dyrektor Centrum Oświatowego Chabat Lubawicz w Charkowie, tu adres, telefon, którego bynajmniej nie podjuzda się niniejszym do wskazanego działania porządkującego zachowanie nieokrzesanego żydostwa po tym, jak sam szef Instytutu Jad Waszem w Jeruzalem bardzo słusznie i dyplomatycznie zjebał, zreprymendował mendę, kiepskiego aktora Żeleńskija za wykazanie się w telepogadance do Knesetu praktykowaniem tego samego, antysemickiego w rzeczy samej, odstępstwa dystynkcyjnego od normy psychicznej, które to zboczenie, jeden z drugim, Szurkę, postkryptosyrenistyczny, członek rodziny przestępczej, Odessa, używają przy tym skandalicznie zdemaskowanej, dawno tajnej, niegdyś yy, w rodzinie wolnomularskiej, symboliki żydomasońskiej frywolnie i libertyńsko rozwartych niczym nogi Lilit, Palcami obu dłoni w znaku V. Cecilia. Kasus Gracki. W tym przypadku na YouTube. Z adresu Senat Rzeczypospolitej Polskiej. 8652 wyświetlenia 25 marca 2022 roku. W głupim przemówieniu wygłoszonym w nowomowie żydłackiej dialektu majdanistów. post żydo bracia Kliczko, Żeleński i nielepszy i inni bandyci pozostający na usługach donów żydowskiej oligarchii na Ukrainie. Tutaj Razman Ramzan, przepraszam, Kadyrow yy, wygłasza wierszyk, rymowankę na temat donów, yy, daje znać kumatym, jak yy, ten Cimoszewicz. Yy, co to jest don? Co to znaczy pan? Pan, Jan Maria Rokita, trochę się obrodził i jakby ocipiał, uratowany przez rodaków. Yy, to jest yy, z fotka, to jest przypomnijmy może historyczne mowy do rodaków: Niemcy, ratujcie mnie, ratujcie mnie. Nie, ratujcie! Krzyczy poseł z Krakowa, premier z Krakowa, do rodaków w samolocie, a Niemcy go wyrzucają, ponieważ kapelusz położył. Widziałeś kiedyś taki kapelusz rabinacki? Pyta jeden z uczestników rozmowy. Drugą panią, nie, nie widziałam jeszcze takiego kapelusza, nie wysłucham, nie, nie wysłuchałem przepraszam, nie widziałam jeszcze takiego kapelusza, mówi, odpowiada pani. Jan Maria Rokita, trochę się obrodził i jakby uci, ocipiał, uradowany, uratowany przez rodaków, przepraszam, naucza wignacjanum rosyjskiego myślenia Putina, oryginał polizm. Iberzec Jan Maria Rogita RWD. a to jest po niemiecku tłumaczenie tego samego. Można kliknąć, obejrzeć, czego to tam naucza, co mówi ten pan, który został uratowany przez rodaków. Pozdrawiamy słowem szalom. Szalom. Wspólnotę Żydowską w Charkowie. Tu adres, numer telefonu. W się niechaj będzie błogosławiony rabin Abraham Wolf, który niedawno wrócił do miasta po tym, jak towarzyszył konwojowi 120 dzieci z sierocińca Mispacha, by zapewnić im bezpieczeństwo. Pozdrawiamy rabina Mendy Lichtensteina, który powrócił do miasta Czerniowce w Galicji, w Małopolsce Wschodniej. Dwa tygodnie po ewakuacji wraz z rodziną Aby pomóc swojej społeczności Świętować Purim Tusowa Odpowiedź An Rogozin W Moskwie To chodzi o to Że Kaczyński Wyraził się Trzeba w to wciągnąć w Szwecję. W wariant szwedzki, którego nie zrozumiał Żerzyński, bo w dawnych czasach był jeszcze aktorem, czy studentem prawa, a Kaczyński już chciał wciągnąć w to Szwecję. Nie może się podobać Polakom i katolikom, normalnym ludziom dobrej woli, zdrowomyślącym, tudzież pokojowo nastawionym do ludzi wszelkich narodów i przekonań religijnych, a przy tym od średniowiecza wysoce tolerancyjnym w stosunku do obcych, starozakonnych przybyszy, czy dzisiaj do przekonanych agnostyków tolerancyjnych, diabelskie podżeganie do nienawiści na różne sposoby, mające miejsce nie od dzisiaj przecież na całym świecie. We wykonaniu wielu satanistycznych prowokatorów, globalistów NWO, sprawców depopulacji Ukrainy. A planują te dranie 10 milionów ludzi deportować z Charkowa i Lwowa. To pozdrawiamy. Rabbi Menachem Mendel Gottlieb, Frida Marysza Gottlieb z Równego, jak również rabi Schnell-Schnerson, Rachel schnell w Stanisławowie i w kilkudziesięciu synagogach, habat na całej Ukrainie. Stoimy na stanowisku obrony prawa każdego dziecka do bezpiecznego życia we własnej ojczyźnie, pryncypialnie uważając, że na tym samym stanowisku stali członkowie międzypaństwowej konferencji w Helsinkach w latach 70. przepoczwarzeni w organizację KBWE, motyla wyższego stopnia wtajemniczenia. Zadaniem zaś odpowiedzialnych dorosłych, uważamy tak, jest w odpowiednio każdym kraju na całym świecie zapewnienie bezbronnym dzieciom godnych warunków do spokojnego, normalnego życia w rodzinach, dorastania do życia dorosłych ludzi przy zachowaniu swojej własnej tożsamości religijnej i narodowej. Nie zaś organizowanie deportacji dzieci polskich ze zamojszczyzny do Rzeszy czy do Niemiec współcześnie, albo i na sprzedaż, adopcję niemowlaków na zamówienie wyhodowanych, spłodzonych przez tak tzw. surogatki, producentki dzieci zgodnie z zawartą umową kupna od biednego człowieka przez bogaczy albo i milionerów, których stać na kupienie sobie na Ukrainie 136. miejsce pod względem poziomu życia ludzkości. Na 170 branych pod uwagę pod rządami bandytów kryptoposcyjonistycznych fałszyw, faszystowskich majdanistów, nazistów rządzących w interesie tzw. donów, żydowskich oligarchów na Ukrainie. A kysz! Zakupić na zamówienie małego człowieczka, chociażby i murzynka skręconymi włoskami, mora i sprowadzenie takiego bezpiecznym kanałem humanitarnym w zapowiedzianej przez prezydenta na liczbie 110 tysięcy ludzi gotowych do przyjęcia z Ukrainy w USA w 9 milionach do Polski. W sumie państw stojących dzisiaj nad ekonomiczną przepaścią permanentnego kryzysu światowego, nieuchronnego. Państw nawzajem popierających się przez tak zwanych polityków do samobójczych kroków. Jak wczoraj na przykład 25 marca 2022 uczynił to w dzienniku pierwszego programu niemieckiej telewizji ARD Szymon Szynkowski-Welsenk, wiceauseminister polny, zastępca ministra spraw zagranicznych RP, który sam nie wie jakiego nazwiska powinien używać, żenujące czy purimowe. Ale wie za to ten młody człowiek po studiach, Wostabrik, popełniający świadomie rażące błędy składniowe we własnej wypowiedzi publicznej, podjuzający ministrów rządu kanclerza Szolca do założenia sobie stryczka na szyję, między innymi poprzez podwyższenie ceny benzyny kupowanej przez szarego konsumenta, obywateli, o 50 centów na litrze. Tym samym akurat dniu, w którym federalny minister finansów z partii niemieckich liberałów, Lindner, z korzeniami żydowskimi z Polski, jak wyznał połowicznie dla kumatych, być może Lipski, wcześniej używane nazwisko w rodzinie, jak Kazimierczak, żydowskie nazwisko Merkel, Merkel, tylko po pierwszym mężu, bo z domu jeszcze inaczej. A z drugim już ponoć nie żyje, i daje się okradać w sklepach przez podstawionych złodziejaszków, kieszonkowców, żeby wyjść przy tym na ofiarę przestępstwa. Nie zaś jak wyszła w Chinach na współsprawcę afery Weikart, wystrychnięta na dudka przez Hochstaplera von und zu Gutenberg, którego także prokurator w Niemczech wezwie na przesłuchanie jak Feldmana razem z byłą kanclerz RFN, która wysforowała na stanowisko szefowej komisji w Brukseli niewiastę z domu Albrecht, sklepy Aldi, kawa Albrecht, Albrecht były polityk, szef rządu landowego RFM, podejrzewaną o wyprowadzenie 600 milionów euro z budżetu Ministerstwa Obrony po to tylko, żeby były na nią haki. I żeby teraz ta schakowana, nieważne jakiego to pochodzenia etnicznego, frau, nieprzesłuchana jeszcze pod zarzutem przynajmniej niegospodarności na stanowisku ministerialnym czy korupcji, a żeby ta niegospodarna kupowała w USA yy, dla wszystkich państw unijnych tyle skroplonego gazu łupkowego, ile tylko nieludzki przemysł wydobywczy nie ujawniający trucizn chemicznych wstrzykiwanych pod ziemię do skał w Ameryce, żeby kamień zamienić w LPG industrię. A czy przyszło już może komuś do głowy z tych tak zwanych mądrych ludzi od urodzenia? Choćby wagarującej permanentnie dziewczynce z dobrej żydowskiej rodziny w Szwecji, której nauczyciel nie może z różnych względów postawić pytania, ile to miliardów ton CO2 wydalonych zostanie rocznie dla zniszczenia klimatu planety Ziemia, na której wszyscy żyjemy przez kominy setek tysięcy tankowców transportujących gaz przez Atlantyk, pływających przecież na mazut najtańsze i najgorsze paliwo. Najmniej ekologiczne paliwo. Które Bruksela, von der Leyen, czy Unia Europejska musi wnet przekwalifikować chyba w tej sytuacji na wysoce ekologiczne paliwo. Logiczne chyba. Co? Nie? Bardziej ekologiczny mazut niż węgiel kamienny ze zamkniętej ze względu na ekologię kopalni węgla kamiennego w Czeladzi, Saturn, Zagierka, Czerwona Gwardia. Jak wielkie, olbrzymie, oceaniczne statki, mijające się jeszcze niedawno w humanistycznych yy, kanałach Wenecji. Dla uciechy jeno, bezmyślnie wożących swoje dupy klientów towarzystw yy, turystycznych. Czy przyszło już może do głowy zakutej wicepremiera RP od spraw bezpieczeństwa państwa Jarosława Kaczyńskiego, który otrzymał trzy oceny niedostateczne na świadectwie przedmaturalnej klasy i trzeba było dopiero pomocy zaprzyjaźnionego z rodziną ubowca, żeby nie łuk przeszedł z fałszywym świadectwem innej szkoły? Czy wpadło do ubaw współpracownika do ubecji od klasy maturalnej? Czy przyszła może zbawcza myśl objawieńcza, jak 1917 roku, do Dzieciątek we Fatimie, <śmiech> po aniele pokoju? Wyrażająca się w poświęceniu przez Bergoglio całego handlu z Rosją, zachodniej Europy, na rzecz zbawienia świata zaczadzonego CO2 z mazutu we łbach niedouczonych ludzi. Głupich po prostu. Którzy idąc po drodze bezmyślności żydokomuny stawiają członkom rządów państw demokratycznych egzekutywie w rzekomej trójpolówce Montesquiusza polityczne zadania uzależnienia wolnego rynku od wykonania poleceń otrzymanych z USA. A po zerwaniu pierwszej pieczęci z księgi poleceń apokalipsy okaże się, że żaden duren jeszcze nie dokonał wyliczenia matematycznego, ile to będzie kosztowało zamknięcie rury na dnie Bałtyku. Ile mazutu z ropy wydobytej we Wenezueli, Iranie, Arabii Saudyjskiej gdzie zdrowo wczoraj przywaliło w rafinerię, w odwecie, w durniu, zamieszanie Polski do światowych interesów dwóch wielkich potęg, które węgiel chiński przerzucają przez Rosję do Niemiec dla geszeftu? A jeśli Duda będzie chciał zbudować na terenie Polski Ford Biden dla 70 tysięcy amerykańskich żołnierzy, bo z ciężarówką Trump nie odpaliło, to goczą gwiazdki żydowskie w oczach pierwszej damy i dla odmiany gwiazdki platończyków. Na czole pad. Tu patrz. Fotka pierwszej pary Rzeczypospolitej z gwiazdkami na oczach. W tej sytuacji Sęk czy Szynkowski Szynk to karczma żydowska po polsku. Austeria znana z książki doktora Juliana Stryjkowskiego, prawdziwe nazwisko żydowskie, Pesach Stark, nazwisko rodowe, Rozman, urodzony 27 kwietnia 1905 w Stryju. Przepiękna to książka. Literatura metafizyczna z bardzo ważnym w niej wątkiem zachowania tożsamości narodowej i religijnej żydostwa, nie tylko w Galicji. Wystąpił wczoraj w telewizji ARD i nie był to nie był. Zaprawdę nie był. Purimowy występ artysty. Ale klucz programu było. Strzał w dziesiątkę skałacha. Sobie samemu w kolano. Z Panem Bogiem do usłyszenia. Julian Stojkowski. Austeria. Wydanie czwarte. Czytelnik. Posłuchajmy fragmentu. Tak, to było szczęście. Nie uciekać razem z innymi z miasta może być szczęściem. Kula, od której zginęła piękna Asia, córka fotografa Wilfa, jedynaczka. Kochał się w niej szalenie kędzierzawy bum. Mogła trafić, nie daj Boże, minę synową starego Taga, albo jego wnuczkę, trzynastoletnią Lolkę. Nie zatrzymywał ich. Stary Tak może zostać sam. Tu się urodził on, jego ojciec, tu umarli jego rodzice, żona. Tu chce umrzeć. Jeśli człowiek nie czuje się pewny we własnym łóżku, gdzie może się czuć pewny? Pytam. Wśród obcych? Głupcy! A niech się zbierają, skoro raz już ruszyli w drogę. O niego niech się nie troszczą. Da sobie radę. Krowy z głodu nie zdechną. wdocha pomoże mu w gospodarstwie i przy gościach w Austerii. Zresztą zbliża się jesień. Minęł lipiec, minęło lato i Austeria tak czy tak nikomu nie będzie potrzebna, jeśli w ogóle będzie cokolwiek potrzebne idącym na dno. Tego stary tak nie powiedział głośno. Mina i wnuczka Lolka nic nie rozumiały. Ale czy tylko one? Koniec przytoczenia, ze strony siódmej. I z Moskwy 24 3, 22, ze Szkoły Zdrowego Zmysłu, Klubu Moskiewskiego tekst Aleksandra Wiktorowicza Kaszańskiego, nauczyciela w Szkole Zdrowego Rozsądku, psychologa społecznego, pisarza, publicysty, Twórcy, metodologii, kolorowa dynamika duszy, bada wzorce rozwoju kultury i cywilizacji świata, autor powieści, antychryst i patriota. Co stanie się z Ukrainą? Artykuł został napisany i opublikowany w 2005 roku. Pomysł został zaczerpnięty od Turczewa, i tu jest przytoczenie tego. Warto by się zastanowić nad współczesnym zjawiskiem, które staje się coraz bardziej patologiczne. Mówię o rusofobii. Niektórych Rosjan to dość... Trzcigodny. Kiedyś mówili nam i naprawdę tak myśleli, że nienawidzą pozbawienia praw obywatelskich w Rosji, braku wolności prasy i tak dalej tym podobne, że to dlatego, że tak bardzo kochają Europę, że niewątpliwie posiada ona wszystko, czego nie ma Rosja. A co widzimy teraz? Miarę jak Rosja w swoim dążeniu do większej wolności staje się coraz bardziej asertywna, niechęć do niej ze strony tych panów tylko się nasila. I odwrotnie. Widzimy, że żadne naruszenia sprawiedliwości, moralności czy nawet cywilizacji, które są tolerowane w Europie, nie zmniejszyły w najmniejszym stopniu upodobania do niej. Krótko mówiąc, w zjawisku, które mamy na myśli, nie ma mowy o zasadach jako takich, działają tu tylko instynkty. I to właśnie naturę tych instynktów należy rozeznać. Przytacza w piśmie z 2005 roku psycholog Kaszański Pytanie, jakim krajem jest Rosja? Europejskim czy azjatyckim? Odnosi się również do Ukrainy. Rosja, rozciągająca się od Morza Bałtyckiego do Oceanu Spokojnego, próbuje zdefiniować siebie w tym wyborze od czasów Aleksandra Nevskiego. Dla Ukrainy samo sformułowanie tego pytania jest nieoczekiwane i nowe. Co ty mówisz? Wielu zwolenników drogi europejskiej zaprotestuje. Oczywiście. Ukraina jest krajem europejskim i integralną częścią wielkiej i bogatej Europy. Przyjrzyjmy się mapie. Tu mapka w załączeniu. Czerwona linia pokazuje strefę dominacji zachodnioeuropejskiego typu świadomości, w jego katolickiej wersji czerwona, przerywana linia pokazuje strefę dominacji świadomości typu pro, prawosławnego, a zielona, przerywana linia pokazuje strefę możliwej dominacji islamu. Ten podział na strefy jest wynikiem modelowania globalnego procesu historycznego i jest weryfikowany przez historię świata, w tym Ukrainy. Zobacz książka 12 ukrytych ras ludzkości. Ten podział na strefy został również potwierdzony z zadziwiającą dokładnością przez wyniki ostatnich wyborów prezydenckich. Jak dokładnie działa ta teoria i na czym się opiera, to temat na osobny wykład. Tutaj chcielibyśmy powiedzieć, czym jest typ świadomości, a następnie przejść do wniosków. Całą ludzkość można sklasyfikować nie tylko według cen, cech fizjologicznych, narodowych czy rasowych, ale także według osobliwości postrzegania przez człowieka świata i siebie w świecie. Te osobliwości tylko częściowo zależą od woli i wychowania człowieka. Poprzez nieświadome mechanizmy te osobliwości światopoglądowe kierują wolą jednostki i mają decydujący wpływ na kształtowanie się wartości dominujących w społeczeństwie. Niezależność od woli decyduje o nieracjonalności ich wpływu na świadomość. Typ świadomości jest więc cechą charakterystyczną świadomości, która decyduje o jej typologicznie różnym postrzeganiu rzeczywistości. Ukraina jest obiektywnie podzielona na trzy części. Twierdzi Kaczański. Yy, przepraszam. Twierdzi Kaczański, dobrze. <śmiech> Pierwszy, zachodniej, gdzie obiektywnie dominuje zachodnioeuropejski, katolicki w paradygmacie religijnym typ świadomości. Drugie, centralne i wschodnie, gdzie obiektywnie dominuje prawosławny w paradygmacie religijnym typ świadomości. Południowej i Krymu, gdzie świadomość typu prawosławnego i islamskiego jest obiektywnie obecna. Należy dodać, że każdy typ świadomości i terytorium, na którym dominuje, ma swój własny nurt rozwoju historycznego. Bez względu na to, jak wiele przemówień, apeli, a nawet zaklęć zostanie wypowiedzianych, nic nie można zrobić z tym prawem, które nie zostało ustanowione przez ludzi. Sama Ziemia z pokolenia na pokolenie będzie odnawiać ustalone typ świadomości na tych terytoriach. Oznacza to, że Ukraina, podobnie jak Rosja, będzie musiała kształtować swoją państwowość, biorąc pod uwagę fakt, że nigdy nie będzie ona monocentryczna, na przykład oparta wyłącznie na wartościach zachodnich. Po 15 latach zmagań przywódcy Rosji zrozumieli tę prawdę i postanowili stworzyć własny paradygmat wartości, odmienny od wartości zachodnich. Ukraina będzie musiała zrobić to samo. A Ukraina jest zredukowaną wersją Rosji, jeśli chodzi o dominujące paradygmaty wartości. Tak więc, czy niektórzy tego chcą, czy nie? Ukraina będzie musiała pójść drogą Rosji lub podzielić się na dwie części, prozachodnią i prorosyjską na wschodzie lub południowym wschodzie. Druga, droga, przepraszam, droga Rosji na, polega na zjednoczeniu różnych narodów, zamieszkujących jej terytorium, religii i paradygmatów wartości. Nie na podstawie tak zwanych wartości uniwersalnych, ale na podstawie wspólnego celu, który można wyrazić jako osiągnięcie rozsądnej harmonii. Już w najbliższej przyszłości zasady tej jedności zostaną ukształtowane i ogłoszone, a wtedy Ukraina będzie musiała dokonać wyboru. Bolesna i daremna przebudowa świadomości większości obywateli, czy nowa ocena swojego znaczenia i drogi do przyszłości 2005 roku? Kaszański Aleksandr Wiktorowicz, tam w tej szkole w Moskwie. <śmiech> Zdrowego rozsądku. Tu kliknij, przejdź, obacz, przeczytaj, wysłuchaj Stefan Kosiewski Andi Kultur, und in też stat Frankfurt Main. Dr. Ina Hartwig 24 marca 2020. też tak. Von Stefan Kosiewski Gdzie jest ten mosteczek? Kliknij, zobacz. Tadeusz Kruczkowski. Grodno. 2009. Kilka uwag w sprawie wschodniej polityki zagranicznej RP na tle wyborów na Ukrainie i nie tylko. Opatrzyliśmy mottem z książki Austeria Juliana Strykowskiego. Ze strony 173. Posłuchajmy. O co księdzu idzie? Ksiądz przecież wie, że jestem Żyd i zostanę Żydem do śmierci. Żyd zawsze zostanie Żydem. Nawet żeby go wychrzcić. Ty jesteś inny. Wszyscy Żydzi są do siebie podobni. Jak żaden inny naród. Ja nie jestem inny od innych Żydów. Koniec przytoczenia. <śmiech> Ostatnie wydarzenia na Ukrainie dobitnie świadczą o całkowitym krachu tzw. polskiej polityki wschodniej. Weźmy dla przykładu kilka faktów proponuje profesor Tadeusz Kruczkowski z Uniwersytetu w Grodnie na Białorusi. Prezydent Juszczynku, gorąco popierany przez polski rząd przeciwko Janukowiczowi, politykowi nawiasem mówiąc polskiego pochodzenia, wydał rozporządzenie o uznaniu UPA za kombatancką organizację. Trudno sobie wyobrazić, żeby w jakimś kraju ugrupowania militarne walczące u boku Hitlera były uznane za kombatantów II wojny światowej. Ze wszystkimi przywilejami stąd wynikającymi. Oprócz tego to akurat UPA wymordowała na Wołyniu według różnych danych od 80 do 120 tysięcy polskiej ludności cywilnej. Widać, że emerytura przysługuje tym kombatantom, którzy zaprawdę namęczyli się, żnąc piłami polskie dzieci i kobiety. Zaś ostatnio Juszczenko uznał przywódcę UPA Stefana Bandere za bohatera Ukrainy. Polski rząd, wbrew narodowym interesom, chroniąc interesy Ukrainy, odmówił Rosji budowy drugiej gałęzi gazociągu Jamał II. Czy Ukraina byłaby zainteresowana zrobieniem w rewanżu czegoś podobnego? I do czego by to doprowadziło? I to jest jeden z efektów antypolskiej polityki Warszawy, wspierania ukraińskich nacjonalistów. Rodzi się pytanie, jak długo antypolski w istocie rząd w Warszawie będzie pomagał ukraińskim nacjonalistom, a także białoruskim, przeciw własnym interesom narodowym. Czy można taką politykę uznać za zgodną z polską racją stanu? Stało się już klasyką, jak to się mówi, że sytuacja mniejszości narodowej zawsze jest trudna i skomplikowana. Prawie zawsze są problemy z państwem, gdzie istnieją mniejszości narodowe. Lecz jednak, gdy pewne siły polityczne z macierzy dla swoich ideałów liberalnych albo dla własnej kieszeni próbują wykorzystać swoją mniejszość narodową za granicą, nie myśląc o destrukcyjnych skutkach antypolskiej w istocie polityki. Rodzi się pytanie, czy można to nazwać polską polityką? Zgodną z polską racją stanu? O tym, z jaką ogromną krytyką spotkały się dziś w Polsce działania sił liberalnych, a raczej we wydaniu lokalnych sił kosmopolitycznych, niszczące w skutkach dla polskiego interesu narodowego, można było dowiedzieć się z polskojęzycznej prasy. W mediach uchodzących za prawicowe mówi się o tej polityce jako o antypolskiej. Skutki takiej polityki, jak wiemy, odbiły się negatywnie także na sytuacji Związku Polaków na Białorusi, ZPB. Obecny stan ZPB, jak i jego historia, są także dobitnym tego przykładem. historii ZPB tworzyły skomplikowane warunki polityczne z początku ZSSR, potem niepodległej Białorusi i stosunki polsko-białoruskie i nie tylko. ZPB oficjalnie jest uznawany za spadkobiercę Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Powstały pierwsze polskie organizacje na Białorusi, jak wiadomo, zgodnie z decyzją kierownictwa ZSSR w ramach polityki pierstrojki jako zmiana sowieckiego modelu polityki narodowościowej. Akurat wtedy według zasady, żeby zniszczyć pewien ruch społeczny potrzebne było, aby na jego czele postawieni zostali wydelegowani przez państwo przyszli tzw. działacze społeczni. W naszym przypadku taką nasłaną wtyczką, agentem okazał się major KGB ZSSR Tadeusz Gawin, a więc... Związek Polaków na Białorusi był pomyślany jako część sowieckiego modelu rozwiązania spraw narodowościowych. To akurat wyjaśnia, dlaczego kadrowe kierownictwo ZPB na czele z podpułkownikiem Gawinem przeżyło szczęśliwie dla siebie lata 90., kiedy to już system sowiecki oficjalnie nie istniał. Do tego trzeba przypomnieć, iż podobny systemowy model przekazania władzy był także w Rzeczypospolitej Polskiej. Jak to dobitnie pokazują obecnie polityczne skandale w Polsce, informacje o założeniu Platformy Obywatelskiej przez służby specjalne są tylko wierzchołkiem tej góry lodowej, o którą rozbijają się nasze pobożne życzenia. Przecież w Polsce dobrze wiadomo, że kadrowy oficer KGB i rosyjskiego FSB Tadeusz Gawin, wykłada obecnie w prywatnej uczelni ministra rządu Donalda Tuska, Kudryckiej, w Białym Stoku, taką dyscyplinę jak europeistykę. Na samej uczelni po cichu mówi się, że Gawin może wykładać tylko kagiebistykę. Zresztą dobitnie świadczy to nie tylko o prywatnej uczelni Kudryckiej, ale i o całym rządzie Tuska. Jednak nie jest Tusk tematem niniejszych uwag, o nim powiemy w swoim czasie. Ale i tworzyli Związek Polaków na Białorusi ludzie, prawdziwi działacze społeczni oraz autentycznie zwykli członkowie mniejszości polskiej na Białorusi. W tym czasie dokonano dużo dobrego. Był cały szereg osiągnięć oraz rozczarowań. Błędów normalne w takiej sytuacji niestety według zasady dividet impera tych wszystkich ludzi aktywnych w mniejszości świadomie odgórnie podzielono pojawiły się grupy sienkiewicza malewicza borys rodzinne klany siwontczyk porzecki poczobut i co najgorsze dzieliło tych ludzi nieróżne podejście do rozwoju polskości na białorusi ale interesy swojej kieszeni, możliwość dostępu do koryta. Obecnie istnieje oficjalny ZPB, a także grupa Borys, Gawina, Poczobuta, uznawana przez Warszawę i niestety ukierunkowana w swoim działaniu wyłącznie na osiąganie prywatnych korzyści. Na wypełnienie swoich kieszeni działają oni aktywnie, jednak nie na korzyść polskości na Białorusi, o działalności nieoficjalnego już, już pisałem kilkakrotnie na łamach głosu, chociaż temat ten jest daleki od wyczerpania. Najgorsze w tej nienormalnej i przykrej sytuacji pozostaje to, że mniejszość Polska na Białorusi, jak wielokrotnie słyszałem od naszych działaczy z różnych stron kraju, że mniejszość Polska na Białorusi jest wyniszczana przez państwo polskie, polską stronę rządową, Warszawę, to, co nie udało się władzy carskiej przez stulecia, czy sowieckiej przez kilkadziesiąt lat, osiągnęły rządy Rzeczypospolitej. Wszystkich partii po kolei, od Magdalenki 1989, za pośrednictwem grupy zawodowych Polaków. W Polsce rozpoznawani są powszechnie ci agenci jako osoby niewywodzące się z polskiej grupy etnicznej. Kryterium narodowości jest obiektywne, a przez to bezwzględne dla fałszywych Polaków, strojących się w cudze piórka pod egidą panującej władzy państwowej, robiących za tzw. zawodowych Polaków. Oficjalny ZPB przez te wszystkie lata, nie bacząc na niezwykle trudną sytuację polityczną i ekonomiczną, zachował integralność organizacyjną. Trwała działalność statutowa i nadal trwa, z gorszymi czy lepszymi efektami w różnych oddziałach. Chociaż i straciła znaczną część swoich członków, od 30 do 90% według różnych danych, to jednak zachowane zostały dwie polskie szkoły, chociaż uległa znacznemu zmniejszeniu liczba polskich dzieci uczących się języka ojczystego. Trudno temu dziwić się. Część członków ZPB po prostu zrezygnowała ze społecznej działalności w obliczu politycznych wydarzeń wokół ZPB. Część została zwyczajnie przekupiona. Korzyści materialne, wizy, karty Polaka itd. Albo perfidnie oszukana, co nie było trudnym zadaniem do wykonania w sytuacji przepraszam, szkodliwego działania placówek dyplomatycznych Warszawy. Osłabieniu polskiego ruchu na Białorusi sprzyjały także problemy w oficjalnym ZPB, w tym także i personalne, ale to już zupełnie inna, tragiczna historia. O tym warto i przyjdzie porozmawiać publicznie, napisać nie tylko jeden szczery artykuł, ale na to jeszcze nie pora. Jeszcze nie przyszedł czas. W obecnej sytuacji moim zdaniem najistotniejsze dla Związku Polaków na Białorusi są następujące płaszczyzny. Stosunki ZPB z rządową Polską, ZPB a państwo białoruskie. W pierwszym przypadku należy bezwzględnie postawić zasadnicze pytanie. Czy rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z treścią Konstytucji RP zabierza uznawać Polaków na Białorusi za część jednolitego narodu polskiego? Czy nadal będzie Rządowa Warszawa dzieliła Polaków na swoich i nie swoich Polaków. W drugim przypadku, moim zdaniem, podstawowe pytanie leży w określeniu opozycji rządu Republiki Białorusi. Jaki ZPB jest potrzebny? Stowarzyszenie Społeczne świadomych Polaków, lojalnych obywateli Białorusi, działających na korzyść dobrosąsiedzkich stosunków Białoruś-Polska? Czy ZPB pasywnie istniejący, jako pewna struktura niezbędna w pewnej sytuacji politycznej? Od odpowiedzi na te zasadnicze pytania uważam, iż zależy dalsza perspektywa ZPB. Te kwestie w znacznym stopniu nie zależą od członków ZPB, ale od politycznych układów i rachunków, od decyzji, na które czekamy. W obecnej sytuacji od nas członków ZPB Polaków na Białorusi w znacznym stopniu zależą perspektywy bliższe utrzymania silnej i samodzielnej, w tym także ekonomicznie, organizacji działającej według swego statutu na rzecz podtrzymania i rozwoju ojczystej kultury i oświaty. W warunkach pozbawienia pomocy finansowej z Polski ona, już wiadomo, Idzie w całości na rzecz prywatnej grupy określonych wcześniej tzw. zawodowych Polaków. Kwestią przetrwania organizacji staje się samodzielna działalność gospodarcza ZPB, jak zostało to jasno określone na Zjeździe 2009 roku. Chodzi o tak zwaną wędkę, narzędzie pracy, o czym dawno mówiło się. Nie zaś o przysłowiową rybę podawaną na talerzu dotacji rządowych. Jak zawsze robiła to w stosunku do polskich organizacji Wspólnota Polska, Stelmachowskiego, członka tajnych rozmów 89. w Magdalence. We willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL. Związek Polaków na Białorusi z dawna miał swoje struktury gospodarcze, w tym także i w ostatniej kadencji, ale z różnych przyczyn nie udało się doprowadzić do uniezależnienia cię ekonomicznego. Potrzeba jest zatem grupa ludzi. Potrzebna jest zatem grupa ludzi myślących poprawnie ekonomicznie, ale i zarazem narodowościowo dojrzałych Polaków. Pojawia się pytanie związane z faktem, że na Białorusi są przecież początki polskiego biznesu. Czy znajdą się ludzie, którzy wesprą ZPB, gdyż sami z siebie poczują ci ludzie szlachetni we własnych sercach potrzebę Solidarności Narodowej i udzielenia wsparcia organizacji uznanej za własne wspólne Dobro narodu polskiego. Możliwość samodzielnego i dynamicznego działania ZPB jak polskich organizacji na Litwie stworzyłaby nową sytuację. Władze polskie, obecnie udające, że nie ma problemu ZPB na Białorusi, przystąpiłyby do rozmów i zdjęłyby swoje absurdalne zakazy. Albowiem powszechnie wiadomo, że obecny rząd RP finansuje prywatną grupę zawodowych Polaków, Borys, Gawin, Porzecki, Poczobut, Pisalnik i inni. Samodzielne ekonomicznie ZPB powinien także oficjalnie zrzec się korzystania z tak zwanej pomocy udzielanej przez skompromitowaną i skorumpowaną wspólnotę polską. Być może potrzeba będzie niezależnej kontroli zewnętrznej, przeprowadzenia audytu, celu zbadania ekonomicznej strony działalności agentów generała Kiszczaka. Po oczyszczeniu nieznośnej dzisiaj sytuacji, po wypraniu brudów, prawdziwi Polacy i katolicy z Białorusi odejdą od grupy oszustów, tych tak zwanych zawodowych Polaków, wilków w owczej skórze, którzy naiwnych okradają, także i przez dokonywaną sprzedaż wiz, i karty Polaka. O tym dobrze wiedzą nie tylko miejscowi Polacy, ale wiadomo o tym kryminalnym procederze także w całej Polsce. Oficjalny ZPB, samodzielny, ekonomicznie stwarzający miejsca pracy, zajmujący się swymi statutowymi działaniami, stanie się wtedy normalnym, atrakcyjnym i sprawnym partnerem dla wszystkich zainteresowanych stron. My na Białorusi, jak zresztą na Litwie, Łotwie i na Ukrainie, jesteśmy Polakami, a nie Polonią czy Polonusami. Polacy na Białorusi i gdzie indziej nie jeden raz swoją postawą w powstaniach narodowych XIX wieku, we wojnie 1920 i 1939 roku, w działalności struktur państwa podziemnego na terenach okupowanych przez Rzeszę Niemiecką, Hitlera, a także Polski pod okupacją sowiecką do połowy lat 50. udowodnili, że czują się Polakami i są częścią jednolitego narodu polskiego. Kiedyś myślałem intuicyjnie, że coś jest nie tak w obecnej Polsce jeśli boi się ona zdecydowanie przyznać do swojej mniejszości narodowej i upominać się o jej prawa. Teraz jednak coraz bardziej wyraźnie maluje mi się inny obraz. Rządowa Warszawa gotowa jest dokonać likwidacji mniejszości polskiej na obczyźnie. Zrezygnować z nas, którzy pozostaliśmy wierni polskiej ziemi aby tylko poprawić swoje stosunki z nazistami, z nacjonalistami podającymi się za Ukraińców i Białorusinów na Ukrainie i Białorusi. Nie jest z pewnością ta tak zwana Warszawka nasycona uczuciem polskości. Nie jest gotowa polskości bronić. We współczesnej Polsce nie ma partii politycznych, reprezentujących interesy Polaków na wschodzie. Wartości liberalne i geopolityka, agenturalne podporządkowanie się polityce Białego Domu całkowicie wyparły poczucie odpowiedzialności za Polaków na wschodzie. Dla nich nieszczęsnych, antypolskich majdanistów Jarosława Kaczyńskiego, Richarda Czarneckiego, Jacka Kurskiego, Kukiza i Wałęsy i innych tego typu bezkarnych nadludzi. Jesteśmy tylko zbędnym balastem. To adiustacja wniesiona yy, na w zasadzie fugi barokowej. Yy, powtarzam yy, od początku fugi dla nieszczęsnych, antypolskich majdanistów Jarosława Kaczyńskiego, Richarda Czarneckiego, Jacka Kurskiego, Kukiza i Wałęsy i innych tego typu bezkarności bezkarnych ludzi. Koniec fugi. Jesteśmy tylko zbędnym balastem, kulą nogi, której chcieliby się ci złoczyńcy pozbyć na rzecz rozwijania kosmopolitycznych stosunków przez antypolskich geszewciarzy z Ukrainą, Litwą, Białorusią. Pozwolę sobie na koniec przypomnieć wypowiedź byłego marszałka Sejmu RP, obecnego prezesa Wspólnoty Polskiej Macieja Płażyńskiego. Pisał w grudniu 2009 roku profesor Tadeusz Kruczkowski. traktując o tym, że nasze rządu RP poprawne zachowanie wobec Litwy i Ukrainy nic nie dało mniejszości polskiej. Natomiast na Białorusi, z którą Polska nie ma poprawnych stosunków niestety, Polska mniejszość nie ma takich problemów jak na Litwie czy Ukrainie. A więc panowie Polacy w Polsce, politycy, czy nie jest już najwyższy czas, aby przyznać się do swoich błędów tzw. polityki wschodniej, szczególnie na Białorusi? Pozwoliłoby to Polakom na Białorusi utrzymywać poprawne stosunki ze swoją macierzą, polską, jak również Normalnie funkcjonować. Być poważanymi obywatelami kraju zamieszkania Białorusi. Moim zdaniem leży to w interesie wszystkich stron. A więc zostało tak mało, żeby tylko chcieć. Wyraził życzenie. Tadeusz Kruczkowski, Grodno 2009. Tekst opublikowany 2022, odczytany przed chwilą pod zmienionym tytułem w radiostacji redaktora Sowa. Tutaj kliki klik przejścia do innych artykułów. Profesor dr Tadeusz Kruczkowski, Polacy, Grodzieniszczyzny, bilans prezydentury Andrzeja a to jest to jest inny plik to jest tutaj fotki znowu aboletum i wideo Frankfurt gegen im przeciwko przymuszaniu do czegokolwiek jesteśmy, byliśmy i będziemy Przeciwko zmuszaniu wolnych ludzi do pełnienia, spełniania woli ludzi, tak zwanych. Stefan Kusiewski, Andy und Wissenschaft, Decemnentin, dr. Ina Hartik. a to plik sprzed kilku dni, 24 marca 2022. Tu można kliknąć przejrzeć, wysłuchać. A tu fotka i przysłana razem z e, raportem z, e, takiego performance we Frankfurcie e, z tekstem darunter auch Sigmund Jagowski. Ja er wurde am 13. Januar 1918 in Olkusz der Svalbacher Partnerstadt geboren und war landwirt. Sein Todesort ist unbekannt. Jego miejsce śmierci jest nieznane. Pracownika Adlerwerke. W związku z tym odpowiada się lieber Herr Papst. Vielleicht Herr Jagowski ist nach Palestina ausgewandert und sein Grab Befindet sich in heutigem Izrael Drogi panie papst, a może Heriagowski wyemigrował do Palestyny. Jego grup znajduje się w dzisiejszym Izraelu. To wyjaśnienie dla czy znaczy, inspiracja do myślenia dla pana papsta który chyba źle szukał, po omacku, kierowany fałszywą solidarnością plemienną z gaszewciarzami. Muszę mu te, to muszę mu te, to niestety szczerze powiedzieć, albo dać do zrozumienia, ponieważ ja szukałem śladu po Polaku i katoliku wywleczonym do Rzeszy na przymusowe roboty, skierowałem swą kwerendę tam, gdzie trzeba i znalazłem Konstantyn Kosiewski. Księga zmarłych madhausen -Gusen. A także Kosiewski Stefan, przymusowy pracownik w Niemczech. Roku urodzenia 1904 Konstantyn Konstantyn, a Kosiewski dane za rolcem. I tu Akademia. Ile wejść? Tutaj na koniec fotka. z arboretum. To są drzewa, to są atyckie, greckie drzewa, jodły, piękne. Dziękuję Państwu za cierpliwość, wysłuchanie, z Panem Bogiem, do usłyszenia. Glikał, szczęść Boże.